prze czytajmy w spółnie trzeci list Jana Trzeci Jana od pierwszego wiersza starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie umiłowany, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak jak dobrze się ma dusza Twoja uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości Twojej i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od Pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Napisałem do zboru krótki list, lecz biotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki Jego,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 Demetrusowi wystawili wszyscy Nawet sama prawda dobre świadectwo My również wystawiamy A wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe Miałbym Ci wiele do napisania Lecz nie chcę pisać atramentem i piórem Spodziewam się, że Cię niebawem zobaczę I wtedy osobiście porozmawiamy Pokój z Tobą Pozdrawiają Cię przyjaciele Pozdrow imiennie przyjacioł. Другий і третій der dritte Brief des Johannes sind sicherlich Briefe, über die man selten дуже hört. Drugi якісь виклади. list вони дуже важливі для są listy Nowego ale one są naprawdę bardzo ważne dla naszego praktycznego życia. I te dwa listy, jeden z drugim, blisko się łączą. Es sind mit die die wir haben im Neuen Mianowicie obydwa one są tymi ostatnimi świadectwami Pisma Świętego, jakie otrzymaliśmy w Nowym Testamencie. Johannes muszę bardzo młody być, kiedy on te briefe wczoraj schrieb. Jan musiał być naprawdę bardzo stary, gdy on pisał te dwa listy. Pierwszy list... Drugi list, przepraszam, jest napisany do pewnej niewiasty. która otrzymuje to cudowne świadectwo, wspaniałe określenie, że jest panią wybraną, starszy do wybranej pani. Der Apostel betont sozusagen ihre geistlichen Vorrechte, die sie besitzt. Danke. I e, Apostol tutaj podkreśla te duchowe przymioty, jakie on z, w jej e, życiu, w jej osobie stwierdza. Das große Thema це das означає, heißt, unsere Liebe muss mit der Wahrheit verbunden sein з правдом. І тому в цьому лісті под конец знайдуємо це поважне до нас скеруване поселство, щоб ми не приймували до дому тих, хтось приносив фалшивну науку. І тим словом є «Не приймуйте». Тут im 13. Brief є es genau andersrum. Dort im 3. nieście jest um, akuratno odwrotnie. Da ist das Thema keine Wahrheit ohne Liebe. Dort im dem dem tego listu jest to, że nie ma prawdy bez I wielkim tematem tego trzeciego listu Jana jest właśnie wezwanie, przyjmujcie. I dlatego jeszcze raz to podkreślam, te dwa listy są e, jak gdyby jednym, e, ściśle powiązane. Są na pewno wśród nas tacy wierzący, którzy, którzy w szczególny sposób podkreślają miłość. І vergessen якби wahrheit ein klein правду. Це troszeczkę jakby zapominali aby zachowywać prawdę das ist nicht gut to z pewnością nie jest dobrze es gibt andere miłości Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Und deswegen gehören diese beiden Briefe zusammen, weil sie beide Seiten behandeln. Und deswegen auch diese Liste verbunden, weil sie beide Seiten verbunden sind. Wir haben nur Zeit, uns mit dem dritten Brief ein klein wenig zu beschäftigen. Und wir haben jetzt den Fall, um sich ein bisschen zu beschäftigen. Er spricht dir nicht von dem auserwählten Gaius. Ten list mówi o tym umiłowanym, tym wybranym gajusie. O war. Z pewnością on takowym też był. Ale ja persönliche spricht von dem geliebten Ale poszczególnie została podkreślona ta osobista płaszczyzna pomiędzy Janem a tym gajusem i on zwraca się do niego umiłowany. Bo on macht ja diesen Unterschied. Naturg und tutaj taką różnicę pokazuje. Zwiera sicherlich nicht passend gewesen, die Frau als eine geliebte Frau anzuschreiben. Staun bewnościum w drugim liście nie byłoby to rzeczą na miejscu, aby e, niewiastę, do której zwraca się Jan w drugim liście, określać umiłowaną. Das heißt der Apostel zeigt hier sehr viel feines Gefühl. Wir в pokazujemy tutaj pokazane takie e, bardzo delikatne wyczucie apostoła. Це є Derki sposób ma zwrócić się do poszczególnych ludzi A więc tutaj mamy list skierowany do umiłowanego Gajusa. Aber er liebt der Wahrheit auf der Grundlage des Wortes Gottes. on miłuje w tej prawdzie słowa Bożego. Selbst, Na tej podstawie, e, której e, sam pan Jezus jest prawdą. 14, um Jan to sam sam podkreślił w 14. rozdziale Jana w 6. wierszu ja jestem e, prawda i życie droga prawda i życie schon gezeigt, dass das Wort Gottes als die Wahrheit bezeichnet wird Ja już wczoraj to pokazałem, że Słowo Boże jest określane jako prawda. Jesus selbst wird als die Wahrheit bezeichnet. Sam Pan Jezus jest też określany w Słowie Bożym jako prawda. Und auch der Heilige Geist wird als der Geist der Wahrheit genannt. Ale również też i Duch Święty nazywany jest Słowem Bożym Duchem Prawdy. Ich weiß nicht, ob ich das finde im Może ktoś pomoże, w Ewangelii Jana to chyba jest zapisane. Do Johannes 16, Vers 13 muss das sein. Prawdopodobnie Jana 16 w 13 wierszu jest to napisane. Das heißt, die göttlichen Personen und das Wort Gottes werden als Wahrheit bezeichnet to znaczy wszystkie boskie osoby są określane jako prawda i dlatego jest to też i tutaj jasne dlaczego on do niego się zwraca do umiłowanego, którego miłuję w prawdzie Vers drugi wiersz tego listu jest bardzo interesujący w tym wiersz 2 werden 2 wünsche geäußert Dlatego, że czytamy w tym drugim wierszu o dwóch życzeniach apostoła. Und etwas, was der I czytamy o czymś, co apostoł Jan wiedział o tym Gaiusie. Was er A więc, co życzył apostoł Jan temu Gajusowi? Er wünschte, dass es ihm in den äußeren umständen gut geht. On życzył mu, aby we wszystkich zewnętrznych, życiowych okolicznościach dobrze się jemu powodziło. On życzył mu zdrowia. I życzył mu zdrowia. Ich, genau, A to wszystko świadczy o tym, że w danym momencie apostoł Jan nie wiedział, jak się powodzi w tym momencie temu umiłowanemu Gaiusowi не знав, чи ob er Sorgen hatte. Nie wiedział, czy ma jakieś zmartwienia, ob Schwierigkeiten im täglichen Leben gab. Czy ma jakieś trudności w swoim codziennym życiu? Er wusste auch nicht, ob er gesund war in diesem Moment. Nie wiedział, czy w tym momencie też jest Ale apostoł Jan mógł to tylko wyrażać przed Panem jako swoje życzenie, aby tak mu się działo. Aber er etwas über Gaius. Ale jedną rzecz, on wiedział pewną co do tego Gaiusa. Das ist viel als alles I ta rzecz jest o wiele ważniejsza niż wszystkie inne razem wzięte. Nämlich, dass es seiner Seele wohl geht. Mianowicie to, że dobrze się powodzi jego duszy. Noch einmal, das wünschte er im nicht. Jeszcze raz powtarzam, on mu tego akurat nie życzył. Das wusste so ist. Nie, on doskonale wiedział, że tak ta sprawa wygląda. Das ist Wichtigste. I to było najważniejsze dla apostoła. Dass wir einander wissen, dass es unserer Seele Ważne jest, abyśmy wiedzieli jeden o drugim, że temu drugiemu dobrze się na jego duszy powodzi. І я hoffe, що кожен, хто jeder hier, der hier ist, dass es seiner Seele in dem Punkt wohlgeht, dass er ein Kind Gottes ist. Imam nadzieje, że każdy, który jest teraz na tej це w tym punkcie akurat dlatego, że być dzieckiem Bożym jest podstawą do wszystkiego dalszego w życiu ale w tym liście dalej chodzi jeszcze o wiele innych rzeczy tu chodzi nie tylko o te podstawy tu chodzi o swoje w swoim życiu Tutaj chodzi też i apostołowi, aby On wykazał się wiernością w Jego chrześcijańskim codziennym życiu. I w tym zakresie On wiedział, że Jemu w Jego wewnętrznym duchu dobrze się powodzi. von den Brüdern und Schwestern, mit denen wir in Gemeinschaft sind? Czy my wiemy coś takiego na temat braci i sióstr? z którymi jesteśmy tak blisko w jednym zborze w społeczności, albo może mamy usprawiedliwione troski co do stanu duchowego drugiego brata czy siostry. Ein Mann My mamy tutaj przed sobą przedstawionego bardzo wiernego męża, Der ein startpunkt in Leben hatte. takiego człowieka, który miał w swoim życiu punkt startowy,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 Mamy na przykład mowę o Enochu, który żył, w, opisany jest w pierwszej księdze Mojżeszowej w 5. rozdziale. 65 Jahre alt war, an mit Gott zu Czytamy co do tej osoby, że gdy miał 65 lat, rozpoczął chodzić na ziemi razem z Bogiem. I bis zum Ende seines Lebens, auf dieser Erde blieb er auf diesem Weg i aż do końca swojego życia na tej ziemi pozostał wiernie na tej drodze. To jest jedyny człowiek w to jest jedyny człowiek, co do którego w Starym Testamencie jest dwukrotnie zaświadczone, że on chodził z Bogiem. Innym przykładem jest też Apostoł Paweł. 3 Co do tego możemy to przeczytać w liście do Filipian w trzecim rozdziale. Er sagt in vers 7 Ich hatte etwas für verlust geachtet. I czytamy w wierszu 7, że ja wszystko uznałem za wielką szkodę ze względu na Chrystusa. Das ist der Zeitpunkt seiner Bekehrung in Apostelgeschichte 9, wo er ein Licht aus den Himmeln sah. To był właśnie ten czas, który jest opisany w dziejach apostolskich w 9 rozdziale, gdy on na drodze swojego życia zobaczył wielką światłość pochodzącą z nieba. Jetzt in vers 7 noch einmal die gleichen, äh, in, vers, in vers 8 noch einmal die worte wie in vers 7, I dlatego on jeszcze raz w tym trzecim rozdziale do Filipian w ósmym wierszu te same słowa, co w siódmym wierszu używa. Ale używa to teraz w innym czasie, w formie czasowej. W wierszu siódmym jest to tak napisane, że ja miałem takie pragnienie, aby wszystko to uznać ze względu na Chrystusa za szkodę. A w wierszu 8 jest to napisane w czasie teraźniejszym, że ja teraz wszystko uznaję obecnie za szkodę. I tu pomiędzy tymi dwoma wierszami można by powiedzieć, że zawarty jest okres czasu około 25 lat. Der Apostel Paulus ist auf diesem на geblieben. Aber widzimy, że він Paweł 25 wierny dalej na tej drodze. раз w enej er najapostolskiej що 25 що є noch в 9 spricht. Akt 25. rozdziale то er nicht von dem licht das er aus dem himmel sah doch tedej mnie opowiada o światłości którą widział z nieba dann spricht er von dem großen licht tylko, er dem to, ja kleines, małe, słowo, ale to słówko pokazuje co odmieniło się w sercu apostoła. Ein Jahr über A powiem Wam jeszcze coś więcej, rok później po tym zdarzeniu jeszcze raz o tym zdarzeniu opowiada. Тоді по er nicht von einem großen Licht, der in Judas trzeci opowiadają za tym що nie mówi o wielkiej światłości? Dann Це другий приклад einem який мав den Glanz житті, to, to jest drugi przykład człowieka, który miał w swoim życiu Punkt startowy początkowy i pozostał dalej na tej drodze. I so sprawa Gaius. wygląda też i z tym Gaiusem. Bo obecnie Jan otrzymał od o nim cudowne świadectwo. Gaius in 3. Czytamy w wierszu trzecim, że przybyli do Jana bracia I złożyli świadectwo o jego rzetelności, Gaiusa. Er er I stwierdzili to, że tak jak trzymasz się mocno tej prawdy, tak też istotnie dalej żyjesz w prawdzie. D.h. Das heißt, sein Leben und seine Worte... Es все означає, in Його життя і Його слова завжди życie i jego słowa ze sobą się zgadzały. Ja mam damit ein Zeugnis für Gott. Miernowicz, on zawsze był dla Boga zawsze są w tej e, harmonicznej jedności. Oder są nasze słowa manchmal viel frommer niż unser wandel. A może tak jest, że nasze słowa są o wiele bardziej pobożne niż nasze osobiste pielgrzymowanie. Er fest und er wandelte. My tu czytamy o nim, że on trzymał się tego mocno i chodził według tego. Beides in der Wahrheit. I obydwie te rzeczy działy się w prawdzie в Verbindung з тими der Grundlage в Wortes Gottes in з тими den особами. І тому mit апостол це zawartymi w słowie Bożym i z tymi, e, so 4, dass ihn das riesig Gdy słyszę, jak się mają twoje dzieci. Nie do końca jest to jasne, co tutaj apostoł miał na myśli. Może tak być, że Gaius to przez działanie apostoła Jana doszedł do prawdy, do wiary. So sprzycha Paulus, von Timotheus, von seinem echten Kind, das er gezeugt hat. Tak samo jak właśnie mówi Paweł o e, swoim dziecku we wierze, o Tymoteuszu, można by e, powiedzieć e, o synu poczętym we wierze. Bedeuten, dass er eine zu Gaius hatte. Ale może też i tak być, że e, apostoł Jan miał swego rodzaju stosunek ojcowski do tego gajusa. Może to na podstawie tej wielkiej różnicy wieku pomiędzy nimi. I może na podstawie tego, że Gaius przychodził do niego z różnymi pytaniami, które miał w życiu. Und das für I to z całą pewnością jest na pewno bardzo ważną rzeczą, szczególnie dla wszystkich młodych wierzących, że ktoś ma, który może się zadać z tym, który może aby oni właśnie mieli w życiu swoim duchowym kogoś takiego duchowego, do którego mogliby zawsze ze swoimi pytaniami duchowymi przychodzić. Du ältern, eine, wir, aby właśnie pomiędzy tymi młodymi chłopcami lub dziewczętami powstała taka łączność e, matczyna lub e, ojcowska, pomiędzy nimi a siostrami lub braćmi w zborze po to aby właśnie młoda osoba mogła sobie zasięgnąć takiej rady nazwijmy to ojcowskiej Wir sollen die älteren Schwestern in der Lage sein, die jüngeren Schwestern zu belehren. A Bożym, że starsze siostry mają być zawsze zdolne do tego, aby młodsze siostry pouczać. Das gleiche gilt auch für die Eltern, Brüder zu den jüngeren Brüdern. I dokładnie to samo obowiązuje starszych braci w stosunku do młodszych braci. Hier haben wir ein solches Verhältnis. Zu właśnie oglądamy tego rodzaju stosunki między Bräćmi. Und so eines seiner Kinder in diesem Sinne. I w tym sensie patrząc to Gaius był właśnie synem tego Jana. Gaius był bardzo wierny. Eva він не був jemand, таким, dort на am Ort. Może on nie był kimś takim, który na Але він був вірний mieszkał, uh, był практичному житті для nauczyciel. А що er war toll in seinem praktischen W wierszu piątym czytamy o tym Wiernie postępujesz Gdy wyświadczasz usługi braciom Czyli przyjmujesz ich jako przychodni I teraz może Ktoś z was pomyśleć No to przecież my często coś takiego W pewnym sensie też i wykonujemy A więc ten Gaius nie tylko przyjmował kogoś Z tym on miał związki czysto rodzinne. Nie przyjmował tylko takich, z którymi o, łączyło go taka e, nić przyjaźni, ani też nie przyjmował takich, którzy e, charakteryzowali się tak zwanym znanym nazwiskiem. Sondam, und das wird hier ganz scharf betont. Ale, i to bardzo ostro jest tutaj w tym tekście podkreślone, on wyświadcza te usługi braciom z zwławcz, Obcym, czyli przychodniom, jak w naszej Biblii jest napisane. Solche, auf noch nie hatte. Czyli to oznacza, że on przyjmował takich, którzy byli w podróży, których on nigdy prędzej w życiu nie widział, а може denen er vielleicht vorher він nie etwas не hatte, Але może які tacy, o в тих районах, де słyszał, Гайус, die dort in це означає, kamen, um das Evangelium zu verkündigen. Alle to I tak jak to podkreśla wiersz Czeci, on to czynił bardzo wiernie. Das sind diese Brüder gewesen, die anschließend ein großes Zeugnis von ihm ablegten. A więc on e, teraz to czyniąc, mógł doświadczyć tego, że tacy bracia też i do Jana przynosili bardzo dobre świadectwo o tym Gajusie. І вони seiner про його er hatte він мав до i oni І вони jego miłości jaką on miał do wszystkich wierzących und sie legten dieses feuchte ab vor Zeugnis, johannes selbst zborem, tym, Jan, akurat, also hier gar nicht um ein Werk, was Gaius tat, A więc nie chodzi tutaj o jakieś wielkie e, rzeczy, wielkie dzieła, jakoby ich dokonywał Gaius. Ale po prostu tu chodzi o wyświadczanie gościnności i to w sposób bardzo wierny i w pełnym oddaniu. Ich би einen anderen Mann kurz erwähnen aus який є Können в kurz до Колоса. В першому Mänzur, в ist opisany читаємо do Kolosan, Vers який називався er heißt Epaphras. In dem Kapitel 7. Versu czytamy o pewnym bracie, który nazywał się Epaphras. Er Który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was. Denken, was hat der getan? A my może sobie myślimy, cóż takiego wielkiego ten mąż uczynił. So viele Że apostoł Paweł akurat użył tak wielu słów, aby o nim opisać. So I w czym ten mąż akurat był tak bardzo wierny. apostoł gibt uns die Antwort. I apostoł daje nam tutaj od razu odpowiedź. Am ende von Kolosa 4, pod koniec czwartego rozdziału tego listu do Kolosa, das dieses epafras, der für euch ringt in den Gebeten. Vers 12. Dwunasty rozdział, czwartego rozdziału, czytamy o tym e, Epafrasie, że e, toczy on za was bój w modlitwach, Das nicht etwas Czy to nie jest coś wspaniałego, usłyszeć takie świadectwo o danym człowieku? Die Größe an? Bo przecież nie chodzi o jakąś wielkość wykonywanej służby. Treue in dem an. Właśnie chodzi o wierność w wykonywaniu małej nawet służby. Der eine war ein Beta. Jeden z tych, o, o których mówimy, był człowiekiem modlitwy. Der in den rang. Człowiek ten walczył w modlitwach. Er A czynił to wiernie. Sorg dafür, dass das wird in dem brief. I Bóg o to się postarał, aby ta rzecz została w odpowiedni sposób wzmiankowana w listach. się postarał, aby ta rzecz została w odpowiedni sposób w listach. A inny z braci właśnie wyświadczał tą gościnność. I też czytamy o nim, że czynił to wiernie. I Bóg o to się postarał, aby te dwie osoby były wzmiankowane w listach Nowego Testamentu. Heilige Geist kurzen Brief? I jakże wiele miejsc Duch Święty na to poświęca, aby w tym krótkim, trzecim liście Jana też o tym wspomnieć. Sweden wierno, że to ten einfach jest. Tak pomiędzy wierszami dowiadujemy się, że wykonywanie tej służby nie było rzeczą łatwą. Ważne um, byłyście darunter, um, die do tym gajów nie dankną. Może byli wśród tych, którzy odbierali tą gościnę od Gajusa, tacy, którzy e, nie podziękowali mu za to. My może byśmy powiedzieli, że tu chodzi o takich ludzi, którzy ze względu na swój charakter byli trudnymi do współżycia. Ale jakby, czasami nawet zdarzył się taki przypadek. To Jan mówi tutaj do Gaiusa. To czytamy tutaj pod koniec szóstego wiersza że ty dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Der war nicht A więc wykonywanie tego rodzaju służby nie było rzeczą łatwą. Gaius Dodatkowo czytamy, że Gaius ją wiernie wykonywał. Aber er war etwas über das der Ale prawdopodobnie był też od czasu do czasu zawiedziony, tym sposobem e, postępowania tych, którym udzielał gościny. Johannes und uns, guck nicht darauf. Ian mówi do tego Gaiusa, a tym samym do nas wszystkich. Nie zwracaj na to uwagi. Bleib treu Aufgabe. Tylko dalej wiernie wykonuj to zadanie. Er sollte sie nicht auf eine brüderwürdige Weise gleiten. On chce go tutaj do tego nakłonić, aby wykonywał tą służbę w sposób godny brata. Sondern auf eine gottwürdige Weise. Ale również też i w sposób taki, jaki by był godny Boga. Das heißt also den Blick ausschließlich auf die Gedanken, auf die Wünsche Gottes richtend. To znaczy, że on koniec końców chciał skierować jego spojrzenie na myśli Boże бо навіть якщо виконування manchmal служби є wunder то jeżeli e, wykonywanie jakiejś służby jest trudne. Es sind solche, die für den Namen Christi ausgegangen sind. Da wiemy, że ta służba jest wykonywana w stosunku do tych, którzy też i wyszli e, w celu tutaj to dobitnie nie jest podkreślone jakie imię tylko jest napisane, że oni wyszli w służbie dla tego, który jest pogardzany i tym samym to spowodowało, że sami byli również pogardzani przez otoczenie a dodatkowo czytamy że nawet jeżeli oni sami niewiele posiadali albo nic nie posiadali, to wybierając się w drogę nie przyjmowali niczego ze strony pogan albo po narodów. A więc to oznacza, po prostu nie pozwalali sobie dać wynagrodzenia przez niewierzących ludzi, za ich służbę wierną dla Pana. Bo gdyby tak to przyjęli, to okazałoby się, że nie wykonują tego dzieła Bożego. Bo wtedy by się okazało, że wykonują dzieło ludzkie. I tym samym można by powiedzieć, że stawialiby się jak gdyby do dyspozycji tak e, mocy tych niewierzących ludzi. I to by mogło spowodować, że nie czuliby takiej swobody, aby wypowiadać te słowa, które Bóg im e, dawał do serca, aby były wypowiedziane. Bibelmuseum jest w Ameryce nowo otwarte Muzeum Biblii w Waszyngtonie ideą otwarcia tego muzeum było podkreślenie wiarygodności Biblii i tego poselstwa jakie Biblia przekazuje nicht auf von i przy y, zakładaniu tego muzeum Nie ograniczono się tylko do przyjmowania darów czy wsparcia ze strony ludzi wierzących. Wzięto, wykorzystano też i pieniądze państwowe i to nie małe. A następstwem tego było to, że poselstwo jakie zostało przekazy, zostaje przekazywane przez to muzeum jest wielce ograniczone. I w tym ogromnym muzeum ani razu nie ma wzmianki tego słowa grzech. Ani razu nie ma też wzmianki o słowie przebaczeniu. Ani razu nie jest wzmiankowane imię Jezusa. І am Ende цього Bibelausstellung wird через normale Bibel, die Bibel І що Jehofas und das Buch Mormon auf die gleiche Stufe gestellt. I pod koniec tej, tego długiego przechodzenia przez muzeum wyłożone są księgi biblijne i co się okazuje, na jednej płaszczyźnie położona jest Biblia Księga Mormonów i Biblia Przeksz zniekształcona przez Świadków Jehowy. Man Bo e, muzeum stwierdza, musimy być liberalni. Hier waren solche, die name, von denen aus den Ale my tu czytamy, że byli to tacy, którzy w siódmym wierszu e, niczego nie przyjmowali od Pogan. Sie waren völlig frei deswegen der Verkündigung der Botschaft. I to spowodowało, że oni mieli całkowitą wolność, aby przekazywać takie poselstwo, jakie otrzymali ze strony Bożej. Ale to też powodowało, że ich życie nie było łatwe, gładkie. Taka jest cena, jaką musieli zapłacić ci wierni ludzie w tej służbie, którą wykonywali. Gaius nahm sie auf, obwohl er sie nicht kannte. помимо того, że ich nie znał, też ich przyjął. Więc kompas jest schöne sind Vers 8. I teraz możemy przejść do bardzo pięknej rzeczy, która jest opisana w ósmym wierszu. Es spricht nicht der ermahnende Apostel Johannes. W tym wierszu nie słyszymy tego sagt nicht ihr nun seid schuldig solche aufzunehmen. On nie mówi tutaj, wy jesteście tymi, którzy macie tą powinność, aby takowych przyjmować, chwili, ale ten stary, jedyny ze wszystkich dwunastu apostołów jeszcze w tym czasie żyjący apostoł mówi, że, innych, że on całkowicie się jednoczy z Gaiusem i tymi pozostałymi, і мови, так і ми, і це слово «ми» в цьому віршу є шкогільно підкреслене в оригинале, і підкресла то, що ми зараз винні таких гостин не підтримувати werden wir schon <coughs>, mitarbeiter an der Bo tylko przez to samo że ich przyjmujemy On nie tylko, że został w liście do kolosan przedstawiony jako ten wierny współsługa, sondern er war der mitknecht. Ale jest określony tutaj w pierwszych wierszach tego listu do kolosan jako ten umiłowany współsługa. Obwohl er einen ganz anderen Dienst hat als der Apostel Paulus. A pomimo tego, że on, niezależnie od tego, że on wykonywał przecież całkowicie inną służbę, niż wykonywał apostoł Paweł, był on jednak przez jego To jednak na podstawie jego wierności w wykonywaniu tej służby został nazwany przez apostoła współsługą. Tak też i tutaj my stajemy się tymi współsługami pow правди, prawdy правді. Це вже abschnitt hier to jest naprawdę bardzo poruszający urywek pisma świętego jaki mamy przed sobą aber anad gab es an diesem ort wo der gaius war auch ein problem ale na tym miejscu w którym też przebywał gaius, pojawił się problem I na tym miejscu pojawił się człowiek nazywany Diotrephes. Er wollte am ort der Erste sein. Człowiek, który w tym miejscu lubiał odgrywać wśród wierzących człowieka, rolę człowieka, który był na pierwszym miejscu. Der Erste heißt auf Latein primus ten pierwszy po łacinie nazywany jest Prymus oh, i to jest bardzo interesujące in auch im Brief, że czytamy w dziejach apostolskich jak również w liście do Rzymian ja tylko pamiętam to miejsce z dziejów apostolskich heißt es in Römer, um... przepraszam, z listu do Rzymian Muszę to znaleźć, chwilkę. w pierwszej wersji dwudziestu dwóch wersji dwudziestu dwóch wersji dwudziestu dwóch wersji dwudziestu dwóch wersji dwudziestu dwóch wersji 22 czytamy. Вони вирішення зіңістер, який каже тут о певнім бракію, називанем Терциус. І А це означає, що це тумаси А в мене від форту 23 ліземі зістер, який каже Квартус. Це є «фірте». 23 і я meine in der Postgeschichte lesen wir von einem Bruder, der heißt Secundus, das другий. der zweite. Äh äh e, przypomina mi się, że w Dziejach Apostolskich jest też Bruder, Primus. Ale nie ma ani brata, który by miał imię Primus, Bo z całą pewnością byłoby to nie pasujące do Słowa Bożego. Dlatego, że pierwszy to jest zawsze e, imię czy nazwa, która tylko i wyłącznie należy się Panu Jezusowi. Na przykład On siebie samego nazywa w Księdze Objawienia. Ja jestem pierwszy i ostatni. Але тут у нашому третьому листі Яна читаємо про брата, який себе самого називає Прімус. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно odgrywać zawsze pierwszą rolę. <grywa> tu czytamy, że chodzi o miejscowy zbór, bo Gaius auch hinging, prawdopodobnie zbór, do którego też i sam Gaius chodził. Ale również i ten Diotrefes, dziewiąty wiersz. I finden wir ganz interessantes, I czytamy tutaj bardzo interesującą rzecz, o, Johann, brief hat. że apostoł napisał do niego list. O, to naprawdę byłoby interesujące. To wszystko wskazuje na to, że apostołowie pisali o wiele więcej listów niż te, które mamy zawarte w Słowie Bożym. To znaczy, że pisali też persönliche briefe. To oznacza, że i apostołowie pisali osobiste listy do poszczególnych członków zboru. To nie, że in der Bibel To wcale nie oznacza, że cokolwiek tutaj brakuje w Słowie Bożym. Ale to wszystko nam podkreśla ten ogromny cud tego e, zgromadzenia wszystkich ksiąg biblijnych. Auf der einen Seite haben wir die Seite der Inspiration, was hier ne Strandam tutaj z prawej inspiracji Pisma Świętego, dass Gott sein Wort in die Schreiber einhauchte. O, o czym czytamy, że Bóg, e, sło, swoje słowo w I czytamy, że wierni mężowie Boży pod kierownictwem Ducha Bożego zapisywali Słowa Boże. Wczoraj żeśmy o tym mówili, że święci mężowie Boży, którzy byli pod działaniem Ducha Świętego, a można to te słowo tak przetłumaczyć, pod działaniem, którzy byli napędzani przez Ducha Świętego, Pisali Słowo Boże. Ale jest też i druga strona tego działania Bożego. A mianowicie też i zebranie wszystkich ksiąg biblijnych w jedną księgę Biblii. Bo to Bóg właśnie wszystko sprawił, jednocześnie w sercach tych odbiorców tych listów, що вони verstanden dass es ein inspirites wort gottes je oni to potrafili rozpoznać że ten list to akurat jest inspirowane słowo boże das müssen що aufbewahren ich mit das müssen wir na to bestandteil der heiligen schrift Czyli tamtejsi wierzący wiedzieli doskonale, że pozostałe listy czy księgi zapisane po prostu nie należą do tego kanonu Pisma Świętego. Jeszcze raz otwórzmy list do Kolosa. Na sam koniec tego listu spojrzyjmy. I czytamy tam w czwartym rozdziale w wierszu 16. Wenn dieser Brief, das heißt der Brief an die Kolosser, bei euch gelesen ist... Gdy ten list, czyli list skierowany do Kolosan u was będzie odczytany, euch darum, dass er nach Laodicea kommt und dort auch gelesen wird. Postarajcie się też o to, aby został odczytany także w zborze Laodicejczyków. Und dann euch darum, dass ihr den brief lest, den ich an Laodicea habe. A poza tym, to postarajcie się o to, aby ten list, który ja napisałem do Laodicei, również i był przeczytany wśród was. Але diesen Brief haben wir heute recht wer. Alle Tegoristus skierowanego do zboru w Laodycei, my nie mamy dzisiaj zawartego w słowie Bożym. Czy którywali Kolosamio? Ale nie skierowany do Kolosan, tak. Ten brief Laodicea do brief, an die nicht. Den brief Johannes, den er an Gaius geschrieben hat, który napisał osobiście Jan do denn akkurat haben wir aber den Brief den er vorher an die Versammlung geschrieben hatte den Diotrefes abgefangen hatte den haben wir nicht mehr an den Theologistu który apostoł Paweł skierował wcześniej do całego zбору, który, ten list Diotrefes tego nie mamy das alcocktwigthema heißt, auf zweierlei Weise also wszystko to wcale nie uwalnia Diotrefesa od jego odpowiedzialności przed Bogiem. Ale to wszystko pokazuje nam, jak Bóg wszystko ma w swoich rękach i tym kieruje. Jedno miejsce jeszcze do tego chciałbym przeczytać z Piątej Księgi Mojżeszowej. 31, rozdział. mamy genau to, co ja mówiłem czytamy dokładnie to, o czym przed chwilą opowiadałem, 5 Mojżeszowa 31 I w 24 wierszu czytamy, że Mojżesz spisał do końca wszystkie słowa tego zakonu, jaki jest zawarty w tej Księdze. Aber potem gibt es einen zweiten auftrag, der von Gott ausgelöst wurde Ale również istnieje drugie zadanie, które zostało przekazane przez Boga. i vers, vers 26 am anfang. I to czytamy w 25 i początek 26. Da gebót Mose den Levitin. Bóg rozkazał Mojżeszowi, aby przekazali Lewitom. U was sagt er Nehmt dieses Buch des Gesetzes, vers 26, und legt es zur Seite der Lade des Bundes des Herrn Eures Gottes i czytamy na początku 26 wiersza weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana Boga Waszego i to co dotyczyło i było prawdą i zastosowane w Starym Testamencie również dotyczy Nowego Testamentu i na odwrót Głodz wirkte w dwoma Weise. Bóg działa i działał e, w dwojaki sposób. von diesem Diotrefes? Ale wróćmy z powrotem do tych cech charakterystycznych tego Diotrefesa. Ist, er sich gastfreundschaft zu üben. A pierwszą rzeczą, jaką zauważamy, to jest to, że on wzbrania się przed e, udzielaniem gościnności. Versteh mich nicht falsch, es geht nicht які не можуть sie mnie źle, nie rozumiem, Albo ktoś taki, który nie ma odpowiedniego mieszkania. Albo ktoś taki, który nie jest do tego zdolny ze względów braków materialnych. Nie, tutaj o to nie chodzi. Nie, tu chodzi o kogoś takiego, który mógłby, ale nie chciał. Denn das ist dieses Kennzeichen von Diotrefes. Der Stoff warst ihr sechontago Diotrefesa. Er ist nicht nur jemand, den die Brüder nicht annimmt, sondern er ist Das könnte man, wie gesagt, noch verstehen, wenn er nicht die Möglichkeiten hätte. Jak powiedziałem, można by było to zrozumieć, gdyby nie miał takich możliwości. Ale on nawet też i sprawiał trudności, wymówki tym, którzy mieli taką możliwość, żeby ich chęć przyjmować. I on zabraniał im tego. D.h. sogar hier, er wehrt auch denen. Nawet on im zabraniał to czynić. I jest eben tun wollen. Takim, którzy chcieli tego dokonać. Der stößt sie sogar aus der I co najgorsze nawet usuwa ich ze zboru. Was für ein schrecklicher Mann. Zu... Cóż to za przerażająca osobowość. Ohne frage ein Gläubiger. Bez żadnej wątpliwości to był człowiek wierzący. Ale człowiek wierzący, który całkowicie opuścił stanowisko pokornego wierzącego. Człowiek, który chciał odgrywać pierwszą rolę. Es geht immer um solche, die etwas wollen, was ihnen nicht zusteht. Bo są i takie, tacy, którzy coś chcą, co w ogóle im nie jest darowane. Bo przecież są tacy bracia, którzy są bogaci. I tylko możemy Bogu za to dziękować, że mamy takowych pośród siebie. Ale też i są tacy, którzy chcą być bogatymi. Und das ist eine große Gefahr. Es gibt solche, die können nicht arbeiten, weil sie vielleicht krank sind oder ihre Arbeitsstelle verloren haben. Aber es gibt auch solche, sagt Paulus an die Thessaloniker im zweiten Brief, die nicht arbeiten wollen. Але ровніш сон і тати, о которых апостол Фавел писав в другому місці до Тесалоніччан, окресляючи їх як тати, які не хочуть працювати. А віць з певнощі зумілашаємо, о що виходить. Тут апостол Йоханн відповідає дуже важливі відповідною. Z jednej strony on e, musiał to w tym liście swoim krótkim wymienić. Er auch, ale też dodaje do tego. Worten, ja powiem to teraz swoimi słowami. Powiedz temu Diotrefesowi, że ja kiedyś przyjdę do was. Und dann werde ich dich so beginnt vers, 16, vers 10 zwischen den zeilen. A wtedy ja go e, doprowadzę do porządku. Tak możemy to e, wywnioskować, czytając wiersz 10. Gdy przyjdę, to przypomnę mu te uczynki, które on wykonuje. Jak to jest wers 1. I dodaję w wierszu 11. Umiłowany, ty nie naśladuj tego, co złe. Das auch eine für uns. To jest bardzo e, ważne poselstwo dla nas wir manchmal, was habe ich mit so einem Satz tun? Może ty sobie pomyślisz, a cóż, ja mam do czynienia z takim e, zdaniem, które tu czytamy. Ale tak zastanówmy się, czy nie znamy to czasem z naszego własnego życia. I myślimy sobie, jak ten to mógł zrobić, to ja też mogę. Naja, wenn der sowas Schlimmes macht, ich mach das so ein klein bisschen weniger, dann kann ich das ja auch machen. zrobił coś złego, no to ja zrobię też, ale troszkę mniej złego. Wenn derjenige vielleicht nur viermal im Monat in die Versammlungsstunde kommt. Jeżeli ktoś taki jest, który tylko e, raz w miesiącu przychodzi na zgromadzenie, kom a potem e, nie przychodzi przez e, 12 następnych niedziel. No ja zresztą bin ich nicht, 10 mal. No to przecież ja nie jestem taki zły, bo ja tak raz na 10 niedziel przychodzę. Jak szybko man so argumentieren wie hier. Jakże często my możemy w naszych sercach sobie samego siebie usprawiedliwiać, przytaczając sobie samemu tego rodzaju argumenty. Jeżeli tamten przychodzi zawsze każdą niedzielę spóźniony pięć minut, to przecież nic się nie stanie, jak ja przyjdę spóźniony dwie minuty. Jakże szybko potrafimy sobie samemu tego rodzaju argumentacjom pomagać. IFS 11. Geliebte, nicht das Böse sobie do serca wiersz 11. Umiłowany, nie naśladuj tego co złe. wichtiger Jest to bardzo wiersz do naszego praktycznego życia chrześcijańskiego. Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Bo są takie dwie grupy ludzi solche, die aus Gott sind, Tacy, którzy są z Boga i, sie tun das gute. I ich cechą charakterystyczną jest to, że oni czynią to, co dobro I tacy, którzy nie są z Boga, oni zawsze czynią to, co złe nicht gute tun? Ktoś zapyta, czy niewierzący ludzie nie mogą czynić dobrych uczynków? Арми підтримують, наприклад, підтримують бідних? Звісно. Так, натурально, може. Але, бо цей людина є невіручним, то він джині це зі своїх власних, внутрішніх, altруїстичних побудок. І не з тих побудок, які відбувають з його зв'язку сповічності з Богем. Ja, якщо це не з Богом, то це не добре. A więc jeżeli to nie jest ze strony Bożej, to to nie jest dobre. A więc ktoś taki, patrząc ze strony Bożej, nie jest w stanie wykonywać tych dobrych uczynków, które są Boże dobre uczynki. Auch wenn sie vielleicht aus den Augen der Menschheit trotzdem gut sind. Nawet pomimo tego, jeżeli one w oczach ludzi otaczających tego człowieka wydają się dobrymi uczynkami. Ja, das dieser Sätze bei Johannes ist, man kann sie umdrehen. Тут цей цей характеристичний цей лісту Йану є то, що можемо те справи відрочити. Вер гуто І є тут жасно сказано, якщо хтось чинить добре, то мусо бути з Богді. І хто якщо хтось з Богді, то чинить теж і добре. Nawet jeżeli się zdarzy, że on od czasu do czasu w swoim życiu zgrzeszy. Ale nie, tu chodzi o główną zasadę. I krótko jest tutaj wspomniana druga osoba. I ja uważam, że to jest tak wspaniałe akurat w tym liście. Vielleicht denkt dachte dieser подумав ах, es sich überhaupt. Może ten не sobie pomyślał: я przecież tak postępować to się w ogóle nie opłaca. Coś kam ich machen gegen diesen mächtigen Diotrefes. ja mogę zrobić przeciwko temu mocnemu Diotrefesowi. A e, Jan pokazuje tutaj temu Gaiusowi, e, Gaiusie, Noch ein Ty nie występujesz sam przeciwko Demetriuszowi. Dem Przepraszam temu Diotrefesowi, masz Demetriusza przy swoim boku. Von allen und von der w dwunastym wierszu czytamy o tym, że temu Demetriuszowi wszyscy wystawili piękne świadectwo, a nawet sama prawda. Weißt du, es kann manchmal sein, wenn es Schwierigkeiten dort gibt, wo wir sind. Da czasem mi może się tak zdarzyć, że jeżeli pojawią się trudności w tym miejscu, w którym my przebywamy, zejmemy vielleicht nur noch die Schwierigkeiten to my może jesteśmy skłonni widzieć tylko te trudności, i dodatkowo jeszcze do, do tego zaczynamy zauważać naszą własną słabość, gar nicht wahr, dass auch noch treue sind. i w ogóle tego o tym zapominamy, że są też i inni, którzy są wierni. Hier er noch einmal, Gaius, da jest noch einer, dieser Demetrius, der ist auch wunderbar treu in der Wahrheit. I tak tu widzimy tego e, Gaiusa, do którego jest to cudowne słowo skierowane. Gaiusie przecież jest i inny, wierny, cudownie wierny współpracownik Demetriusz. Zwróć na niego uwagę. Das Thema dieses Briefes ist nicht die Ermahnung an Diotrefes. Tematem tego listu nie jest napominanie tego Diotrefesa. Das Thema dieses Briefes ist die Ermunterung des Gaius. Nie, tematem tego listu jest właśnie zachęta do działania dalszego dla tego Gajusa. Pleite deine treue auch wenn Schwierigkeiten da sind. Das hast dein dalej wierny wykonywanie twojej służby nawet jeżeli pojawiają się trudności. Denn ja, wir geben zeugnis, und du weißt, dass unser wahr ist. Tak i e, wszyscy dają świadectwo temu Demetriosowi, a ty dobrze wiesz, że to jest prawdą. А на sagt ще до цього додаю, noch vieles zu schreiben. Anna Koniec jeszcze do tego dodaje, miałbym ciem wiele do napisania und ще glaube noch viele gute Dinge, Але я не hier. це зараз робити tu e, chodzi що e, мені mógłbym jeszcze o wielu dobrych rzeczach przeczytać. Aber er sagt, ich Mówi, to co dla mnie było takie bardzo ważne, to ja ci tutaj te najważniejsze rzeczy napisałem. Den rest, den Ale resztę to ja omówię z tobą usta w usta. Mal, Stein alte mann hier sagt. Zwróćcie na to uwagę, co ten bardzo stary, w podeszłym wieku, mąż Boży Jan mówi. Sondern ich hoffe, dich bald zu sehen. Und wir wollen mündlich miteinander reden. Dieser alte Mann wollte sich auf den Weg machen, um diesen Gaius zu besuchen. Тен старий мінж Божий хотів удачуся в подруч, аби відвідти цього гаюса. І багато речі особисто, як це є, як це є, від мінь до мінь до мінь, зробити. І багато речі особисто, як тут є написано, «Уста в уста, омувить». Ми хочемо, що ми шикимо швидше як я пощу смсу. І ми залишимося більше мулю, робимо на E-Mail. A jeżeli ktoś bardziej się chciałby potrudzić, no to dobrze, napiszemy mu dłuższego e-maila. gelöst. I ktoś sobie pomyśli, tym samym problem jest rozwiązany. So es nicht, zeigt, Johannes. Ale Jan mówi, nie, tak to się nie robi, to się nie uda. Er will sich aufmachen. Nie, Jan chce wybrać się w podróż. Z całą pewnością również po to, aby tego Diotrefesa doprowadzić do porządku. I jednak też i w drugiej sprawie, i to ma największą nadzieję, um erstens Gaius zu sehen że po pierwsze, będę widział się z Tobą, Gajusie, um um a po drugie, aby osobiście z Tobą porozmawiać. Gajusie, niech pokój Boży będzie z Tobą i ciesz się nim. So er, Friede, Tym samym, to słowo, które jest w 15 wierszu, tak się wykłada, pokój z Tobą. Es gab diese брати Brüder, die er aufnahmen. Bo byli не знали їх, що вони були braci Не були sie nicht, das waren Brüder. Ich, es waren aber in Vers 15 ist die Rede von Freunden. Es grüßen dich die Freunde. Pozdrawiają Cię przyjaciele. I tak też ta sytuacja wygląda pomiędzy nami. My jesteśmy braćmi i siostrami między sobą, razem ze sobą włączeni. Ale nie każdy od razu musi być z drugim bratem przyjacielem, według tego biblijnego sensu, w tym znaczeniu weil 17 vers 17 sagt ein freund liebt zu aller zeit und als bruder für die drangsal wird er geboren. w przy w 17 rozdziele w 17 wierszu mamy znamienne słowa napisane że przyjaciel miłuje zawsze w każdym czasie i jako przyjaciel we właściwym czasie się Auch і Бог sehr vorsichtig mit diesem Wort. Również i Bóg jest bardzo ostrożny w używaniu tego słowa. Denn Abraham seinen On swoim 15 die називає seine Freunde. A w Ewangelii Jana 15. rozdziale nazywa również przyjaciółmi swoich własnych uczniów. Vers 13 13 14 wiersz. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swych. Jeżeli czynić będziecie co wam przykazuję. Pomza tak nie powiedział pan Jezus już w szóstym rozdziale Jana. Albo w dziesiątym rozdziale Jana, dlatego, że właśnie pan był bardzo ostrożny w używaniu tego słowa. Tym ja zachęcę syn Johannes 15 nicht zu den 12 Jüngern. Bo Pan Jezus nie powiedział tego w 15 rozdziale tutaj do 12 uczniów. Er es nur zu den On to powiedział tylko do tych 11 uczniów. On tego wyrażenia przyjaciele użył dopiero wtedy, gdy Judasz opuścił tą społeczność i Pan mógł zwrócić się ze Słowem przyjaciele tylko do tych jedenastu, którzy byli mu wierni. Wäre es Johannes 13 nicht gewesen. I dlatego przed tym trzynastym rozdziałem Ewangelii Jana Byłoby to naprawdę um, nie na miejscu, nie pasujące, żeby użył tego słowa. Ja, Tam czytamy 30. Als er, Judas Iskariot, bissen, er hinaus. Es war aber nacht. E, vers 30, Johannes 13, wers 30. Czytamy o tym w Ewangelii, Jana 13 rozdział 30. wiersz. On więc, czyli Judasz, wziął kawałek chleba, natychmiast wyszedł. А була noc. Ми sind Brüder untereinander. Ursprünglich wir wszyscy jesteśmy braćmi pomiędzy sobą. Wir sind das alle, weil wir alle erkauft worden sind durch das gleich kostbare Blut. I wszyscy jesteśmy między sobą braćmi i siostrami, bo wszyscy Ale stosunki przyjacielskie pielęgnujemy tylko z niektórymi wśród braci czy sióstr, bo y, nie z każdym tak jest. To jest nic sowie by Facebook mam plötzlich 1000 Freunde. Hat. To nie tak jak w przypadku Facebooka, że można w krótkim czasie sobie tak zwanych tysiąc przyjaciół nazbierać. To są nie przyjaciele. Ale przecież dobrze wiemy, że to nie są nasi przyjaciele. Hier są echte przyjaciele. Nie, my mówimy o prawdziwych przyjaciołach. To jest pewne przyjaciele. A więc z kimś takim mam swój osobisty związek. I to skończył ten krótszy brief z powrotem, grzycę die przyjaciele mit Namen. I tak ten krótki list kończy się znamiennym słowem Pozdrów imiennie przyjaciół. <coughs> A w tamtych czasach imię zawsze było związane z charakterem danej osoby. A dlatego też i Pan Jezus nosi wiele imion weil ein Name gar nicht ausreichen würde, um ihn zu beschreiben. Dlatego, że jedno imię by nigdy nie wystarczyło, aby go w odpowiedni godny sposób opisać. Oto zainkodza brief, a wir rozważaliśmy teraz bardzo krótki list, aber List, który na pewno sięgnął głęboko do naszego serca List, który posiada głębokie, praktyczne pouczenia dla naszego duchowego życia. Bądźmy wszyscy tacy jak gajos, którzy mocno trzymamy się prawdy und in der i wiernie chodźmy we w, w prawdzie. Dziękuję. Sześćdziesiąt siedem.